Nowiny 3 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również dzisiaj Marek Mazurkiewicz, tak jak zwykle. Witam państwa. Ale niespodzianka, bo mamy również tutaj w kawiarni Mito przy ulicy Warińskiego 28. Przyjechał do nas Szymon Grabarczok. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. No wreszcie będziecie dobrze słychać nie, nie tak jak przez tego Skype'a. Poza tym można zobaczyć, jak wyglądasz po kilku no tak. miesiącach. Jeśli nie widzieliśmy, to można zapomnieć. W każdym razie zaczynamy za chwilkę nowiny. Tydzień bogaty wydarzenia związane z Wikipedią. No, całe mamy zapisane notatki na dzisiejszą audycję. Jest, jest pełno, pełno właściwie chyba nie zmieścimy tego, co chcielibyśmy zmieścić. No ale musimy zacząć od takiej okazjonalnej oczywiście melodii. Z Wikimedia Commons oczywiście. Zum Geburtstag viel Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, Glück. Zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy no birthday. No i teraz, teraz musimy w naszą polską wersję tutaj dołączyć, bo po niemiecku zaczęto, tutaj angielski troszeczkę tak... Krzywiony, że tak powiem, ale po polsku zaśpiewamy normalnie. Happy chyba co? To uwaga. Niech nam żyje. Sto lat. Niech nam żyje. Nie ma polskiej wersji właśnie tego utworu, ale to taki nie za bardzo polski ten utwór jest chyba. No Nie chyba. spotkałem się z polską wersją chyba nigdzie. Yy, a to dlatego, że dzisiaj obchodzimy 13. urodziny Wikipedii. Dzisiaj Tej. obchodzimy, a rocznica była 15 stycznia. Rocznica była 15 stycznia, było dużo informacji w mediach na ten temat. I powiedziałeś polskiej Wikipedii? Nie. polskojęzycznej wikipedii. Nie, nie, nie, tylko. To jest ogólna tak. Rzeczy, Nie, ja nie mówiłem o polskiej. Mówiłem Aha, no właśnie, okay. że to jest... Wikipedia jako takie. Tak, bo tak, polska tak. wikipedia we wrześniu no tak, będzie obchodzić też trzynastą urodziny. Także szybko wystartowaliśmy. Szybko. Do, do, do, dołączyliśmy do, do wikipedii ogólnoświatowej. A dzisiaj właśnie jesteśmy w kawiarni, o, w klubo kawiarni Mito przy ulicy Warińskiego 28 już kolejny raz i zapraszamy dzisiaj na świętowanie wspólne. Audycję nagrywamy parę minut po 13:00. Nawet nie spojrzałem. Aha, mam tutaj zegarek. Zaraz wam włączę, żebyście wiedzieli ile czasu nam zostało, bo dzisiaj audycję troszeczkę wydłużymy z 45 minut, pewnie do prawie pełnej godziny. Zapraszamy na 15:00. Jeśli ktoś zdąży jeszcze nas usłyszeć, co wątpię, no bo tak po 14 opublikujemy podcast, ale mówiliśmy o tym tydzień temu, więc może, może, może sporo osób przyjdzie. Zresztą informacji było dosyć sporo w różnych miejscach na ten temat. Również w mediach się pojawiły, bo parę, paru wikipedystów pojawiło się w różnych miejscach, w różnych mediach i Informacja była dość szeroko publikowana. Ty, Szymon, coś z mediami miałeś do czynienia w tym tygodniu? Miałem mieć, yy, nie miałem. Nie, w Lublinie nie było zainteresowania dziennikarzy? Yy, samo z siebie się nie pojawiło, ja też do nich nie poszedłem. Yy, był plan, że być może do mnie zadzwoni pan z wyborczej, ale w końcu nie zadzwonił, dlatego że zadzwonił do Tomka, o czym będziemy roz jeszcze rozmawiali. No właśnie. Um, no i chyba z moich takich związków z mediami to tyle. No, miałem się wybierać do, do, tych, do polskiego radia, ale jednak nie fatygowałem się z Lublina na kilka minut czasu antenowego. O czym no, też może powiemy? Tak, to za chwilkę powiemy. A ty, Marku, byłeś ja w Superstacji. Ja miałem okazję być w Superstacji. Nie ma, zdaje się, jeszcze nagrania. Znaczy, wczoraj nie było jeszcze nagrania z tego, a miało być na stronie, więc będę się chyba musiał upomnieć o tym. Ja myślałem, że na żywo będzie, więc yy, włączyłem yy, To Znaczy, yy, być może to było gdzieś w Superstacji, nie było o nie, 15? Nie, nie było o 15, o 16 też był Paweł Zienowicz, nasz yy, rzecznik prasowy. Był w końcu? Ale nie było go też Nie, na jego żywo. nie miało być. Jego nie miało być? O 16.00 jego nie miało być, Aha. bo to była dyskusja, że albo, albo, i on nie ma. Wtedy i mnie wy, wydelegował. A, no to dobrze, no to wszystko dobrze. Ale to sobie. może już było po 15.00, tak? Bo ta rozmowa trwa chyba 2-3 minuty, więc być może w, Aha. włączyłeś chwilę po 15.00, dlatego, dlatego nie, już nie Nie, ja był. słuchałem przez cały czas. Ale to jest taka krótka rozmowa. Taka krótka, jakieś to były chyba wiadomości, ich niż, czy coś takiego. No i co? I, i co no i że Wikipedia, tam... że wiarygodność, że, że urodziny. W zasadzie nic takiego wielkiego, nic konkretnego. Mm -hmm. No była też rozmowa w polskim Radiu 24, PR24 to się chyba nazywa, to radio internetowe. Polskie radio zaczęło robić radio internetowe. To nawet też ciekawa informacja, bo, bo chyba nigdzie indziej nie jest dostępne to w sensie radio to tylko jest w internecie. Strumień chyba tak, chyba mm -hmm. strumień radio internetowego. No i tam chyba najdłuższa z tych wszystkich um, rozmów, nie tylko na temat Wikipedii. Ale lantuszka, która tam występowała skarżyła się troszeczkę, że za mało było święta w tym, w tym świętowaniu. No to dzisiaj będziemy się pewnie z nią widzieli. No to będziemy się świętowali tak, że zapamięta to świętowanie na cały następny rok. No, <głos> raczej, raczej przyjdzie, bo domagała się tortu czekoladowego, Cała. a będzie czekoladowo-śmietankowy, więc będzie <głos> więc tort, będzie zabawa. Będzie się, zabawa. się, będzie się <głos> działo. No właśnie. Yy, oprócz tego, że my tutaj obchodzimy urodziny Wikipedii, obchodzone były również w Katowicach, już chyba w czasie przeszłym można powiedzieć, w Lublinie przedwczoraj. To u Ciebie, Simon. W Katowicach w Lublinie 17 stycznia, czyli przedwczoraj o godzinie 17.00 obydwa spotkania. Wczoraj też, nie pamiętam o której godzinie, ale wczoraj w Poznaniu. Chyba też 17.00, mm -hmm. teraz sprawdzę. No, mniejsza z tym. No, w każdym razie cztery ośrodki. Tak, y, zorganizowały te spotkania. Nieduże spotkania towarzyskie, bardziej takie w gronie własnym, chociaż zapraszamy zawsze na te spotkania Oczywiście. nie tylko wikipedystów, ale właściwie każdy jest wikipedystą, nawet jeśli czyta, można powiedzieć. No nie, no z tym się już nie zgadzam. <głosy> Dlaczego nie? No trzeba edytować koniecznie. Prawda? Moja prywatna definicja wikipedysty to jest użytkownik, który posiada konto w Wikipedii i jeszcze edytuje, a najlepiej, żeby się jeszcze kontaktować z innymi wikipedystami, no to wtedy to już jest pełne uczestnictwo w Wikipedii. Myślę, że to jest bardzo ostra de definicja. Gdzieś chyba mieliśmy wpisaną, że ten, który edytuje, który wykonał co najmniej edycję, więc niekoniecznie jest tak, tak, tak, tak, tak. Znaczy, no tak no... Oczywiście teoretycznie to wikipedystą jest ten, kto po prostu już edytuje, ale e, patrząc na to, jak ja edytowałem, to gdybym nie kontaktował się z nikim, tylko po prostu sam dla siebie edytował i e, na przykład nie, nie dochodził, dlaczego moja zmiana została jeszcze dalej zmieniona, no to byłem takim półwikipedystą. Myślę, że dzisiaj nie kontaktować się z nikim w takim sensie, że jakby to nie bardzo jest możliwe. E... No właśnie, więc, więc moja definicja nie jest aż taka ostra. E, to znaczy, za ostre uznałem to, że mówiłeś, że bez konta, tak? Wydaje mi się, że e, bez konta też można być wikipedystą. No jeżeli się jest... E... Okej, okay, to można by powiedzieć tak, że... Bez konta, z numeru IP, ale też się komunikujesz, mhm. wtedy też możesz być Wikipedystą, z tym, że no wtedy raczej to z wyboru nie, za, nie zakładasz konta. No są tacy chyba ludzie, chyba raczej tak. Jest, jest sporo takich edytorów, oni nie chcą żadnych uprawnień, nie chcą się kontaktować i często duży wkład wnoszą do Wikipedii. Ale nie wiem, czy wszyscy rzeczywiście z, z IP tylko, czy, czy, czy tworzą konta użytkownika. Znaczy są też tacy, którzy tworzą konta i nie chcą się komunikować. Mhm. Parę, parę takich osób spotkałem. Wydaje mi się, że to jest bardzo kłopotliwe, bo jest potrzeba kontaktu między użytkownikami, żeby im wskazać, że mamy inne ustalenia w pewnych kwestiach. No ale może on śledzi to na bieżąco, i nic nie robi wbrew zasadom i okej. Okay. To znaczy dlaczego? parę osób spotkałem z takim, które nie działały dokładnie z tym Aha, z i nie, ma, zaleceniami. nie ma z nimi kontaktu. Mhm. Czasami jest nawet z nimi taki kontakt, że się do nich pisze, oni mówią, nie dziękuję, nie interesuje mnie dyskusja, tak? Także Aha. takie sytuacje też bywają. Nie są to zmiany na tyle szkodliwe, żeby jakieś ich blokować czy coś takiego, mhm. ale, ale zmiany są takie, które trzeba potem zawsze poprawiać, więc jest to kłopotliwe. Adrem. No właśnie, y, mamy tak, w programie o dniu Wikipedii to już właściwie powiedzieliśmy, omówimy wywiad z Tomaszem Ganiczem, y, pendrive'y, które lecą do Korei Północnej, Adam Kliczek, który też wystąpił z okazji urodzin Wikipedii, nagranie hejnału w artykułach, już w tej chwili można powiedzieć, na Wikipedii, y, hejnału warszawskiego. Jedyna taka warmińsko-mazurska Wikipedia już na finiszu, to kolejny temat. Warsztaty edukacyjne, które niedługo się odbędą. I kontrowersyjna piosenka to będzie nawiązanie do tego, co mogliśmy usłyszeć na samym początku. No i tak mi się wydaje, że raczej tematów z wolnej kultury już nie będę przedstawiał, bo chyba nam się nie uda w tym tygodniu również, ale pewnie za tydzień będzie... Trochę spokoju, jeśli chodzi o Wikipedię, to, to może te tematy y, uda nam się wreszcie omówić. Chociaż. Miejmy są tutaj, nadzieję, że nie będzie spokoju. Są tutaj takie y, dosyć aktualne tematy, ale chyba tydzień jeszcze wytrzymają, tak mi się wydaje. E, dobrze, to co? To opowiemy najpierw o wywiadzie y, Tomasza Ganicza y, Polimerka, prezesa Stowarzyszenia Wikimedia Polska z Piotrem Osińskim y, w portalu TOK FM. E, czytaliście? Odrobiliście lekcje? Czytałem. <grywa> Czytałem. No i? Wydaje mi się, że to jest dobry wywiad. No tak. <grywa> <gry> Bardzo dobry wywiad. Wydaje mi się, że tutaj dużo e, i takich popularnych rzeczy zostało powiedzianych i też takich troszeczkę kierujących w głąb. Tak, no właśnie to jest to, na czym ja wcześniej marudziłem, że tutaj są wreszcie takie informacje, których nie znajdziemy w Wikipedii. E, czyli to nie są informacje, czym jest Wikipedia i przez co jest pisana, tylko to są informacje e, typu naukowcy z Polskiej Akademii Nauk korzystają z Wikipedii. No. No właśnie. I to jest, to jest informacja ja chodzę sobie, odwiedzam swoich kolegów w ich gabinetach, a oni mają otwartą Wikipedię, na, na, widać tam na, na, na monitorze Wikipedię i się okazuje, że z Wikipedii czerpią jakieś tam informacje niekoniecznie rozrywkowe. Ale się do tego nie przyznają. Ale się do tego nie przyznają. No podobnie jest, ale już troszkę troszeczkę inaczej jest z sądami, które się powołują na Wikipedię. To Twój wykład był na ten temat chyba, który jest no, gdzieś wykład, tam w Dwa artykuły, ym, no i tak naprawdę bardzo, bardzo rozwojowa sprawa. Tutaj, y, Tomek powiedział, że to jest tylko kilkadziesiąt y, orzeczeń, mhm. a to są setki. Już setki. A co od początku były setki. Aha. Dziesiątki e... to były może um, w roku 2005-2006, od siódmego, ósmego możemy mówić o setkach. Mhm. Zdaje się, gdzieś mamy to nagranie, czy ty masz linka do niego bezpośrednio jakoś, do tego nagrania, który, twojego wykładu na temat właśnie tych, tych orzeczeń sądowych? No postaram bardzo, się odnaleźć. Jako i... bardzo zielony wikipedysta, taki, taki zielony listek. Wystąpiłem przed społecznością w, na dziesiątych urodzinach. Zresztą mówię o tym regularnie, jak jestem pytany, a te pytania się zdarzają właśnie często. Także występowałem w Poznaniu, w tym starym mhm. browarze. No, no to tam będzie można odnaleźć. Jest y, zapis na YouTubie. No właśnie, ale to wystarczy posłuchać chyba, nie trzeba, y, nie trzeba aż oglądać. No tak, no wy wystarczy słuchać, jest filmik po prostu. No i też jest opublikowany artykuł, którego jeszcze nie publikowałem. Zaraz. Aha, nie, jest, jest w jednej bazie w internecie też, bo jest wydrukowany normalnie w, w czasopiśmie prawniczym <śmiech> I, i też jest w internecie. No i teraz idzie do druku następny artykuł już o sądach y, administracyjnych, które po prostu przodują w tym wykorzystywaniu Wikipedii ze wszystkich sądów. Y, no i y, jak tylko to będzie opublikowane, to odczekam i potem też opublikuję, jako że to było na wolnej licencji od początku, no to opublikuję też w internecie. Znalazłem. Mamy oczywiście wikiradio.podcasty.info po lewej stronie można znaleźć link do konferencji, należy odszukać konferencji Wikimedia Polska w Poznaniu, 2011 rok, 10. rocznica. No i tam można znaleźć właśnie Twój wykład. Spróbuję podlinkować po audycji w notatkach, żeby łatwiej było trafić. Artykuł oczywiście nie mógł nie zahaczyć o to, o co zawsze nas w mediach pytają, czyli o Henryka Batutę, <tuk> o parę innych takich rzeczy kontrowersyjnych, no ale wiadomo, że tak jak już rozmawialiśmy o tym, media muszą mieć coś sensacyjnego, coś co podważa wiarygodność, a tak naprawdę taki fajny film był prezentowany jakiś czas temu, Truth in Numbers, mhm. który właśnie bardzo dokładnie pokazał, jak Wikipedia jest, tak. jest dobra, ogólnie rzecz biorąc. Yy, Pokazuje już to tylko to, że to ten sam przykład od wielu lat się pojawia. Mm -hmm. No tak, właśnie, bo nie ma innych. Nie ma nowego, trudno, tak. trudno znaleźć, chociaż... No po prostu Kli, kiedy był zaproszony do TVP Regionalnej, tam zapomniał powiedzieć, że cała akcja z Batutą nie miała miejsca po wprowadzeniu wersji przejrzanych, nie miała miejsca po wprowadzeniu instytucji redaktora, tylko przed. No właśnie. Yy, mm. Także w ogóle cała akcja z, z Batutą to jest niesłychanie odgrzewany po raz, po raz bardzo wiele razy kotlet które naprawdę, jak już, jak już my słyszymy, słyszymy hasło Batuta, to sobie myśli, no dobra, no kurczę, blada. Fajnie byłoby stary znaleźć... jak śmierć Anapała II. To już naprawdę ładnych kilka lat. Fajnie byłoby znaleźć w Brytanice jakiś taki błąd, który tam się pojawiał i przy okazji Wikipedii mówić właśnie, że a, w Brytanice to taki był błąd, prawda? Bo, bo też ciekawe to jest, że, że w 2005 roku bodajże były zrobione badania, pod względem właśnie dotyczące błędów w Wikipedii się. i w y, Tak. No i okazało się, że błędów jest porównywalna wielkość. Także, także nie mamy się czego wstydzić. Ja myślę, że teraz jest znacznie mniej, bo wersje przejrzane, mimo że początkowo założeniem było takie, że, żeby sprawdzać tylko, czy nie ma wandalizmów, to jednak wikipedyści bardziej skrupulatnie sprawdzają te hasła no, wiel przed wielu osób przy przeglądaniu y, nie, nie sprawdza tylko pod kątem wandalizmu, ale też bierze pod uwagę merytoryczną treść tych wpisów. Może nawet nie tyle merytoryczną, co ogólnoredakcyjną y, poprawność języka i y, To też, ale spotkałem się z takimi opiniami, że ktoś nie zatwierdza czegoś, dlatego że nie ma wiedzy merytorycznej, żeby uznać, czy to jest ok, czy nie. No to to jest krytykowane to przesadą, często, tak. ale, ale tak, tak się dzieje. No tak, ale hasła są coraz lepsze, już pewnie jest coraz mniej tych błędów, procentowo to już na pewno spada, no bo... Chyba, że są tak sprytnie ukryte, nikt o nich nie wie. No właśnie, też tak może być, że parę postaci tam jest takich ładnie opisanych. A... Bywa, bywa tak. Ale żeby zamknąć temat o Batucie, to pomysł się wziął z tego, że jedna z ulic w Warszawie nie? zdaje się jest ulicą Batuty. Batuty i ktoś wpadł na taki genialny pomysł. Że właśnie, to może być nazwisko. Że to może być nazwisko, czemu nie? No, no i, i, i się bardzo napracowała, w ciągu paru sekund została usunięta ta jego cała praca, chociaż pewnie gdzieś funkcjonuje. Um, akurat artykuł o batucie sobie wisiał jakiś czas, dlatego że to właśnie był ten okres rozwoju Wikipedii, kiedy e, wikipedyści e, pisali bardziej na, na ilość, a dopiero teraz mamy zahamowanie tego wzrostu liczbowego i, I taki nacisk, i nacisk na, na jakość, na jakość mhm. i na weryfikowalność. No, jeszcze kończąc ten temat, to tak się zdziwiłem, bo jak, się, jak zobaczyłem, że w TOK FM jest wywiad, no to chciałem go posłuchać, a okazało się, że to jest wywiad. Miałem to samo. pisany po prostu, co jak na radio wydaje się dosyć dziwnym pomysłem. No, ale lepiej tak niż wcale, chyba. No, media ja się plączą y, tutaj. Może to i dobrze, że są i takie, i takie materiały. No, no pewnie, że tak. Czemu nie? Y, teraz kolejny temat to pendrivey, które z Wikipedią lecą do Korei Północnej. Widzieliście te balony? Jak, jak to wygląda? Widziałem. W Korei, w Korei Południowej jeden z aktywistów, y, który zresztą uciekł z, właśnie z Korei Północnej w y, na pomysł, żeby, żeby w, w takich paczkach y, przerzucić przez granicę przy pomocy balonów y, pendrive y z, z, wolną, z wolną wiedzą, bo tam wszystko jest filtrowane, podobno w Korei Północnej. Nawet trudno nam sobie wyobrazić, jak to, jak to jest. To jest niesamowity w ogóle poziom tego, tej takiej cenzury. Tam jest taka autocenzura, która Europejczykowi by nie przyszła do głowy. No niestety. Ale no. podobne rzeczy dzieją się w Europie. Teraz albo Białorusi, albo Ukraina, nigdy nie pamiętam, który z tych krajów wprowadził jakieś obostrzenia. No, Ukraina. Y Ukraina, mm -hmm, tak właśnie. Na wzór Białorusi. Y tak. Znaczy, jeżeli mówicie o tych obostrzeniach w związku z wydarzeniami na Majdanie, y to to jest trochę co innego. Ale tak... tam były też medialne jakieś problemy w sensie, w sensie internetowym. Tak, tak, tak, ale to, y to odgrywa raczej drugą rolę, y drugorzędną. Y tutaj nie chodzi o cenzurę dla cenzury, tylko po prostu o zbliżenie kierunku z Rosją, więc trzeba zamknąć paszczę tym, którzy się opowiadają za Unią Europejską. Mhm. I, I dopiero tutaj wchodzi cenzura. No ale w tych paczkach, które są wysyłane do Korei Północnej nie tylko są pendrive'y, ale są również ulotki, informacje, no i na przykład radioodbiorniki. bo Korea Południowa nadaje... Ale nie znają granic radiowe i przechodzą przez, przez granicę więc mogą sobie posłuchać i w dodatku jest tam jeszcze banknot jednodolarowy który ma przyciągać tak? który ma spowodować, że, że ludzie będą chcieli to, w tą paczkę wziąć do siebie po prostu. Ciekawe jak oni to wymienią, ten, ten jeden dolar bo to chyba nie jest łatwe, u nas też był kłopot z wymianą jak byliśmy za, za żelazną kurtyną pamiętam cinkciarzy, którzy stali przed peweksami takimi sklepami, w których kupowało się za dolary? Może nie wymienią, tylko skorzystają z czarnego rynku, który zapewne gdzieś tam istnieje. No właśnie ciekawe, czy istnieje, czy nie. No właśnie po owocach to wszystko poznamy, zobaczymy. Tak na... Mnie się wydaje, że, że to, że oni to robią ak taką akcję, to, to jeszcze niewiele znaczy, bo być może takich akcji jest wiele, tylko o tych nie wiemy. Tutaj wiemy dlatego, że występuje słowo Wikipedia. Um, najbardziej mnie ciekawi reakcja typowego północnego koreańczyka, który zobaczy coś takiego, być może on będzie tak przywiązany do miłości, do obecnie panującego, wybieranego w demokratycznych wyborach, że albo odrzuci to jak jak, nie wiem, no jak jakieś świństwo od razu, w pierwszym odruchu, albo zobaczy, ale nie przyswoi sobie tego, mm -hmm. wyprze to. Także to... No. No to jest dawanie bardziej chyba kijek niż marchewki. No nie wiem, ale skorzystać na pewno wiesz, na pewno skorzystają na tym. także. No właśnie zobaczymy, jest, czy skorzystają. No, tego, tego się pewnie nie pewnie tak szybko ale nie dowiemy. Ale jest szansa. Mhm. No ale za 20 lat może ktoś będzie wspominał, że ta paczka tutaj spadła kiedyś i, i dowiedziałem się, co, co to jest w ogóle wolny świat. U nas też przecież było Radio Wolna Europa, które nadawało do Polski głos Ameryki z Waszyngtonu, parę innych jeszcze krajów, było w to zaangażowanych, Radio France International, było też po polsku, nadawało programy zagłuszane oczywiście i, i trudne do usłyszenia. W tej chwili podobnie zagłuszany jest internet właśnie w Korei Północnej, bo tam nie można korzystać z internetu, jest tylko intranet, czyli taki wewnętrzny internet z poważnymi ograniczeniami. No. Także będziemy musieli poczekać te pewnie te 20 lat, albo, albo i dłużej. albo może krócej. U nas też to tak wróżyli, że to długo potrwa, a się skończyło jakoś tak dosyć szybko. E, teraz opowiemy o tym, co Adam Kliczek nawyrabiał z okazji urodziny. <grym> <grym> e, więc Adam Kliczek wystąpił w programie regionalnym Kawa czy herbata? Nie, nie, nie, nie. Zapraszamy na kawę. Zapraszamy na kawę, tak. Bo kawa czy herbata to jeszcze nie byłoby tak źle pewnie. O, wydaje mi się, że był dokładnie tak jak samo. Z zaraz zobaczymy. W każdym, razie, w każdym razie Adam Kliczek powiedział podczas tego programu, że no, taki program właśnie ogólnokrajowy, bo to była, mimo że to była regionalna audycja, to ona była jednak o zasięgu krajowym, że ma kilkaset tysięcy słuchaczy. Czy Kawa czy widzów. Herbata ma swój artykuł. Ma swój artykuł, ale właśnie się okazuje, że ona istnieje od 1992 roku, czyli no Troszkę dłużej. Być może już zdążyła zaistnieć w mediach, w mediach inny, na tak, rynku w prasie. i mediach w ogóle, mhm. w No w każdym razie po tym, po tej audycji, po tym programie jeden z wikipedystów, z Włoch bodajże Chyba tak. utworzył hasło pod tym tytułem. Bo Adam sugerował, że no, dlaczego ma nie być, powinno być, I nie, nie, nie. może być. Adam po prostu powiedział tak, że w Wikipedii piszemy różne rzeczy, natomiast ogólną zasadą jest to, żeby to były rzeczy encyklopedyczne. Dlatego, że Wikipedia to jest encyklopedia, a nie baza danych o czymkolwiek. I powiedział tylko tyle, że według niego, a może nawet bez tego według niego w każdym razie, że ten program, w którym właśnie występuje, jest niewątpliwie encyklopedyczny, mm -hmm. e, I potem ktoś napisał artykuł e, i potem ktoś inny doszedł do wniosku, że on, ten artykuł nie jest niewątpliwie encyklopedyczny, jest wątpliwie encyklopedyczny albo jest niewątpliwie nieencyklopedyczny. No, Według ale... mnie jest niewątpliwie nieencyklopedyczny i słusznie, że został usunięty. No to czuła się dyskusja, dosyć szybka nad tym hasłem, nad usunięciem tego hasła zostało natychmiast przesunięte do poczekalni i, i tam właśnie... Znaczy nie, nie przesunięte, tylko przestawione, bo, bo cały czas hasło wisiało tam, gdzie było. Aha. To znaczy zgłoszenie do poczekalni nie powoduje zmiany położenia hasła, jakby jest cały czas na samym miejscu, tylko jest szablon wywieszony. Mhm. No to się czegoś dowiedziałem. W każdym razie, no chyba będzie usunięty. to hasło, bo rzeczywiście brakuje jakichś e, takich ogólnokrajowych e, informacji, czy, czy jakiegoś uzasadnienia, żeby ten program miał aż swój wpis w encyklopedii. On został już usunięty. Został Wczoraj, usunięty. Tak. Wczoraj. No właśnie, to jest, nie jestem na bieżąco. No w każdym razie, właśnie to najlepiej nam pokazało, że, że, że nie jesteśmy jakimś monolitem, że każdy może mieć swoje zdanie, może coś Jakiś błąd popełnić, ale społeczność szybko reaguje i dosyć skutecznie. Tak, tak. I, i to jest chyba takie, takie przesłanie właśnie przy okazji tego, tego wystąpienia. Jeśli ktoś chce obejrzeć, to tutaj jest link do, do tej audycji i do całej dyskusji, która po tym, po tym zdarzeniu nastąpiła. Właśnie nie wszystkie te nagrania, w których, znaczy nie, nie wszystkie te media, w których braliśmy udział, można gdzieś znaleźć już ich zapis. Akurat Adam Kliczek wyszukał gdzieś wideo z tym, z tym nagraniem. Z naszego wystąpienia w Polskim Radiu nie ma śladu po nim. I nie ma szans. No i chyba nie ma szans, bo to już za dużo czasu minęło, i już tam się nikomu nie będzie chciało, chociaż zdjęcia nam ktoś zrobił. Ja też zrobiłem tym samym aparatem, co teraz robię zdjęcia, także udało się chociaż to zdjęcie umieścić. Parę innych wydarzeń, Lantuszka chyba też umieściła linka do tej audycji, w której brała udział. się? Tak, prawie godzina, chyba 45 minut. Coś koło tego. Tak, tam był też pan z ZAIX-u, także warto, mm -hmm. warto y, posłuchać, jak, jak się zderza z, nowoczesność z przeszłością. A drugo zapraszamy po prostu na, na taką stronę, <coughs> trzeba wpisać do wyszukiwarki Wikipedii. Wikipedia, Wikipedia Wikipedia w mediach, w skrócie WP dwukropek WWM. no i tam jest spis y, wszystkich materiałów, które powstały w mediach w danym roku. W których Wikipedia jest przedmiotem dyskusji, nie tylko przewija się gdzieś jako nazwa źródła informacji na jakiś inny temat, tylko, tylko kiedy się właśnie, kiedy tematem jest, jest sama Wikipedia. No i tam są wszystkie te linki, o których mówimy. No właśnie, więc tam można. O, o coś nam tutaj gra. No to jest właśnie nagranie Hejnału, które wykonałem 31 grudnia 2013 roku. No taka data, że łatwo zapamiętać. I zostało umieszczone w Commons, Wikimedia Commons. Chociaż mieliśmy spore wątpliwości co do tego nagrania. No ale jest. I chyba trzeba się cieszyć, że jest. Hejnał Warszawski, który jest grany codziennie w Warszawie z wieży Zamku Królewskiego przy Placu Zamkowym o godzinie 11.15. Złośliwie mówią, że hejnaliści muszą zdążyć do Krakowa na, na 12, dlatego jest o 11.15. Jest już w dwóch artykułach na temat Warszawy i na temat hejnału warszawskiego to nagranie, także cieszę się, że, że jest i że się utrzymało. Przy okazji robię sporo takich nagrań, zegarów różnych, w różnych miastach. Ostatnio w Upertalu byłem w Niemczech. Tam jest fantastyczny zegar, który gra no niesamowite, wybija nuty. W dodatku jest bardzo ładnie zakonserwowany, bo często te zegary, które uderzają w dzwony i wygrywają melodię, to te dzwony nie dzieją i zmieniają barwę i ton. No i, i potem nie słychać w ogóle żadnej melodii, tylko słychać jakieś takie brzdąkanie, a tutaj właśnie wszystko, cała melodia była bardzo ładnie, można było ją usłyszeć. I, no i też to nagranie stało się ilustracją do, do tego miejsca w Wuppertalu, Jeżeli jeśli ktoś ma ochotę to zapraszam. Jeśli ktoś wie, gdzie można zrobić takie nagranie i jest jakiś ciekawy dźwięk zegara miejskiego, to, to proszę o kontakt, ja chętnie kiedyś przy okazji albo specjalnie się wybiorę, żeby, żeby zrobić takie nagranie. Tak, patrzę na ten artykuł, on jest niestety bez źródeł, w sensie artykuł Hejnał Warszawski, yy, a w historii w pierwszym wpisie mamy nowy artykuł za telegazetą TVP. Zastanawiam się, czy telegazeta może być uznana za źródło w naszym rozumieniu? Raczej o, nie. nie. Oj nie, nie, nie, Telegazeta, no jest to, jest to jakieś też nowe medium. Stare. Ale to tak jak inne internet, no nowe w, w sensie niepapierowe. Nie, to nie jest źródło trwałe, to, to absolutnie odpadło. Internet też nie jest trwałym źródłem. Ale jest opcja na przykład archiwizacji. No a tutaj nie ma. A tutaj mhm. nie ma. Tutaj nie ma tego, jak zarchiwizować. No tak, no bo, bo jaki jest sposób na to, żeby zarchiwizować stronę internetową? Jak to zrobić? Czy po prostu piszemy tylko, że dostęp kiedy i, i o której godzinie, czy... Czy można jakiś zrzut ekranu zrobić? Czy znaczy, i... nie mam jakiejś specjalistycznej wiedzy na ten temat. Po prostu no, wiem, że funkcjonują takie... To znaczy funkcjonują strony, strony, które archiwizują po prostu. To nie użytkownik robi sam z siebie, tylko mm -hmm. strona robi automatycznie, nie wiem Wszystko? czy wszystkiego... Cały czy... internet chyba nie. <coughs> znaczy nie wiem na jakiej zasadzie oni to robią. Znaczy, ja wiem, że, że można zgłosić stronę do tego, żeby ją zarchiwizować. I są dwa takie serwisy, które znam, e, które to robią. To jest archive.org. I ostatnio to Masti mi po powiedział, że jest też archive.is, chodzi o Islandię, to nie pamiętam jaki tam mhm. skrót jest, Weź Może jest. Mhm. ale chyba is właśnie I, i tam też można po prostu zażyczyć sobie, żeby tą stronę zarchiwizować i wtedy ona cała wpada do archiwum i już można się powoływać już bezpośrednio na to archiwum, a nie na, a nie na stronę, która może zostać zmieniona. Tak jest i takie rzeczy jak najbardziej w Wikipedii są akceptowane jako źródła. Informacji, Natomiast e, informacja, która wyświetliła się w telewizorze... Tak? Bo to telegazeta. Była, to była telegazeta, więc w telewizorze i następnego dnia już jest co innego w, te, w telegazecie. No, i można zrobić zdjęcie to znaczy screenshota. niektóre strony telegazety były jakby ym, trwałe, tak? To znaczy one nie, nie zmieniały się codziennie. Było coś takiego. Tam niektóre, były, ale no, ta. nie domniewamy, że ta też. No jasne, jasne. Więc to jest takie coś, a zdjęcie nie bardzo nam tutaj urządza, bo na przykład zdjęcia nagrobków nie są akceptowane jako źródło yy, mhm. ze względu na, na tą taką nietrwałość tego wszystkiego. Chyba. Znaczy chyba z tego względu, bo na pewno nie są. Źródło yy, nagrobka można łatwo przecież podrobić, yy, yy, zmienić tak dalej, więc to też nie jest takie dobre. Więc zapraszamy do poprawy tego artykułu Hejnał Warszawski. Jak i wielu innych. Do wzbogacenia tak o źródła e, informacji o tym, skąd się. No, że tam jest napisane, ale brak jest źródeł, właśnie tej, tej informacji. Chociaż przecież jest na stronie Warszawy informacja o tym, więc trzeba się powołać chyba tylko. E, kolejny temat to m, jedyna taka warmińsko-mazurska Wikipedia, już na finiszu, to gazeta.pl e, w artykule podpisanym pseudonimem JM informuje o tym, że... Olsztyńska Gazeta, powiedzmy. Olsztyńska Gazeta.pl mhm. tak. informuje o tym, że właśnie pomysł, który przeszedł z Wikipedii, zresztą dużo jest takich pomysłów, żeby stworzyć coś... E, taką encyklopedię, ale dotyczącą wąskiego tematu. Jest mnóstwo takich rzeczy. Mnóstwo. Można to nazwać leksykonem, można to nazwać encyklopedią, chociaż tak chyba nie powinno. Chociaż no jak encyklopedia w Armii Mazur, no to czemu nie? E, ale dużo właśnie. Ale, ale gdzie można do nich dotrzeć? Czy jest jakieś jedno centralne miejsce, gdzie można znaleźć te właśnie wiki Wikipedie takie bardziej specjalistyczne, czy, czy, czy to jest tak rozsiane? No, to nie są wikipedie specjalistyczne, dlatego no, że słowo wikipedia encyklopedia wi na mechanizmie wiki powiedzmy. Tak jest, no na oprogramowaniu mm -hmm. mediawiki. Mm -hmm. Słowo wikipedia jest, jest zarezerwowane dla wyłącznie na no tak, języcznych mm -hmm. i tak dalej. Czyli encyklopedia internetowa dla, Wikime dla fundacji Wikimedia, mm -hmm. ale encyklopedia internetowa oparta na programu Med mediawiki. To, to jest już dużo szersze zjawisko i yy, wiele właśnie takich witryn sobie istnieje w internecie. Teraz właśnie patrzę na hasło encyklopedia w Wikipedii i definicja zapis jest taka. Kompendium, yy, kompendium ludzkiej wiedzy zapisane w formie artyku zbioru artykułów hasłowych złożonych z haseł i tekstów je objaśniających może być powszechna lub specjalistyczna. No, no właśnie, czyli może być w i Mazur. Może być encyklopedia do Warmii i Mazu. No, mhm. A ona się nazywa E-myślnik-encyklopedia Warmii i Mazur. e Divis encyklopedia Divis. Mhm. E, no, Ja myślę, że to jest, e, jeśli ktoś chce coś tworzyć takiego właśnie jak leksykon, no to ten mechanizm jest sprawdzony i genialne, jeśli, jeśli jeśli ma się rozwijać, jeśli ta nie jeśli ma się. ma się tylko coś... masę krytyczną, a to jest właśnie. To, o to chodzi. No nie wiem, czy nawet jeśli wiesz, robisz jakąś pracę i żeby ona dalej mogła, mogła się rozwijać, to no to trzeba uwolnić ją i do edycji również. No, bo jeśli zamkniesz ją Myślę, i, i nikt że, nie będzie miał do niej dostępu, no to... y, Nawet nie mając masy krytycznej w danym momencie, warto zrobić niektóre rzeczy na mechanizmie wiki, żeby on się potem mógł dalej rozwijać, jak my już nie będziemy nim zainteresowani. Być może, tylko tutaj cały czas działają drapieżne prawa rynku. To wszystko musi być dobrze podlinkowane, musi być widoczne, musi być znane, ludzie tam muszą wchodzić, musi być wyświetlane, żeby w ogóle ludzie o tym się dowiedzieli, a jeżeli się dowiedzą, niekoniecznie będą chcieli się dołączyć. To są wszystkie stałe tak. problemy, które też Wikipedia ma w, jakiejś tam, w no, jakiejś tam części. Muszą być ludzie, którzy tam pilnują, żeby jakieś spamboty się nie też, zagnieździły. Jak najbardziej. Bo przecież u nas to, to, to był poważny problem. Dopóki była nasze Wiki radio, nasz mechanizm Wiki był otwarty, no to rzeczywiście tam działy się Dantejskie sceny. Tak. Kilka tysięcy artykułów potrafiło się utworzyć nagle, zupełnie bez sensu, bez żadnej treści. To śmieciło po prostu. <śmiecki> więc. Tak, Także dopóki się da, to ja bym jednak polecał mimo wszystko, y, robienie tego w ramach Wikipedii, tak? dopóki jakieś nasze zasady tego nie ograniczają. Tak, ale znaczy, ale was... nie da się właśnie, no bo, bo jeśli hasło jest bardzo wąskie, no to ono jest nie Myślę, że nawet nie chodzi o wąskość, tylko chodzi o, o dobre jego zrobienie, tak? To znaczy źródła. Tak? Tutaj podejrzewam, że mogą być takie, taka sytuacja z twórczością własną. tak Pewnie ktoś tam opisuje jakąś swoją miejscowość i to wtedy już do Wikipedii by się nie nadawało. Mhm. Ale z drugiej strony do wiki podróży yy, myślę, że mogłoby to zaistnieć, więc być może wiki podróży. Można tylko, mo, Być może, tylko chodzi o też yy, o to, że yy, tego typu wąskie wiki yy, nie mają takich ostrych kryteriów encyklopedyczności i tam osobnym hasłem może być coś, co w Wikipedii nigdy nie mogło być osobne. No dokładnie. Tak, rozmawialiśmy o audycjach, o programach telewizyjnych. Jeśli ktoś by chciał stworzyć leksykon audycji telewizyjnych, tak. no, to, no to tam jak najbardziej powinno się znaleźć takie hasło. Tak. I nawet jeżeli yy, to by była audycja, która ma kilkanaście minut, bo po raz pierwszy jest puszczana, to wtedy w takim leksykonie już może być, bo mhm. ona istnieje. Natomiast w Wikipedii nie mogłoby jej być, bo ona nie jest rozpoznawalna, nie jest no, y, mhm. jakimś wielkim nośnikiem kultury, y, opinii i tak dalej. Mhm. No właśnie, Marek, Ty miałeś taki pomysł, żeby to znaczy... w Wikiradiu stworzyć leksykon czy, czy zbiór audycji radiowych. Tak, audycji radiowych. Ja to zacząłem robić. W tej chwili jest kilka opisanych, także na stronach Wikiradia można, można się dołączyć. No to będziemy się dołączać. Parę audycji. Nawet. Rzeczywiście jest w Wikipedii, ale... No. Wszystkich Iż, na pewno nie Już dostałem wzmiankę y, na temat jednej z audycji, że, że jest ten spis y, do tej konkretnej audycji gdzieś tam zrobiony, żeby skorzystać jako źródła, także, także mhm. nawet zostało to gdzieś tam zauważone. Zauważył to człowiek, który robi tę audycję. Y, A, to no jest y, audycja Człowiek 2.0, Radia to FM. Tak A to że... można, można zwracać się do autorów tych audycji, żeby oni podsyłali właśnie takie informacje. I to, to jest chyba świetny pomysł. I to w ten sposób no może to się rozwinąć. Spróbuję popisać jeszcze. No ja też się dołączę. Skopiować z Wikipedii też można. Tylko trzeba podać źródło. Tak. Albo po prostu odesłać do. Wikipedii, bo tam się jednak szybciej rozwijają te hasła, które są już to dotyczące To znaczy audycji. w jednym z artykułów dałem jako link zewnętrzny właśnie Wikipedię w przypadku klubu ludzi ciekawych wszystkiego, mm -hmm. która ma swój artykuł i podejrzewam, że ten artykuł będzie na Wikipedii trwał jako, jako rzecz taka dosyć stabilna. Fajnie. A ja jeszcze przy okazji powiem, jak już mówimy o cytowaniu Wikipedii, kiedy sobie wchodzimy na jakąś stronę, jakieś hasło encyklopedyczne, w tym momencie sobie klikam takie hasło Karmina Burana w napiasie muzyka. No to jest taka kantata. Mamy po lewej stronie menu, logotyp Wikipedii, potem jest strona główna, kategoria artykułów i tak dalej. Mamy takie, taką zakładkę narzędzia. I tutaj kolejnym linkiem bardziej tak.. O, moje jest spersonalizowane, więc nie wiem, czy na początku, czy na końcu, być może ja mam kilka linków, których wszyscy nie widzą, ale na pewno pojawi się coś takiego w ramach tej zakładki narzędzia, cytowanie tego artykułu. Klikamy sobie w cytowanie tego artykułu i mamy dane, bibliografi dane bibliograficzne dla nazwy artykułu i są dane, a pod tym jest kilka różnych y, sposób, sposobów standardów cytowania. W ten sposób sobie cytujemy Wikipedię. Bardzo, bardzo łatwo można do tego dojść i wszystko jest napisane dla konkretnego hasła, dla konkretnej jego wersji. W różnych stylach ja, cytowania także. No dokładnie, w różnych tych standardach, tak. No to ja bym poprosił o linka do tego przykładu w takim razie, w dzisiejszej audycji, bo chciałbym sobie Dobrze. to dokładnie prześledzić, a w tej chwili za szybko było, żeby... Ta lekcja za szybko przebiegła, żeby ją mógł na bieżąco śledzić. Ale myślę, że właśnie pomysł na utworzenie u nas leksykonu audycji radiowych do Wikiradia jak najbardziej się nadaje i chyba, chyba będziemy go budować. Zapraszamy do udziału, bo można dzięki temu poznać ciekawych ludzi. Jak ktoś zna autora ciekawej audycji, to można mu zaproponować, że chciałby się z nim spotkać i właśnie wpisać do Wikiradia opisać jego audycję to jest fajny pomysł na to, żeby spotkać się z człowiekiem, którego się słucha na przykład i od dłuższego czasu i chciałoby się z nim spotkać. Nie zawsze jest taki powód wprost, a tutaj powodem jest wpis do wiki czyli do leksykonu audycji radiowych na przykład. Czy to właśnie będzie się nazywać jakoś oddzielnie? Czy, czy to, to znaczy będzie... ja to na razie zrobię jako kategorię po prostu i każdy każda audycja ma, jest artykułem, który... Którym i... Nazwa artykułu jest nazwą tej audycji, która jest opisywana. Mhm. Czyli to będzie można zamknąć w ramach jakiegoś projektu, chyba tak? Czy żeby o, to było. Oczywiście. Jedna w tym jakaś... momencie Marek mówi o technicznym odzorowaniu mhm. tego, po prostu mhm. jako kategoria. Myślę, że to jest akurat dobry pomysł, żeby to zrobić w ramach kategorii, a nie spisu w artykułu, mhm. ponieważ gdybyśmy chcieli zrobić listę takich audycji, to musielibyśmy ją aktualizować. To znaczy, musielibyśmy mhm. raz napisać artykuł, dodać go do kategorii. To dodać go do kategorii, bierzemy się. już w, w ramach pisania mhm. artykułu, i do tego jeszcze wykonać drugą edycję, dopisać go do listy. A jeżeli go wyłącznie dodajemy do kategorii, on już jest dodany. Jeżeli mówimy, że to wszystko jest w kategorii, to już tamto jest mhm. y, możliwe do, do znalezienia, i, i kategorie właśnie po to powstały, żeby nie trzeba było jeszcze w drugim miejscu aktualizować, co właśnie dodałem. No, coś w rodzaju takiego otagowania, tak. e, otagowania artykułu. E, to będziemy oczywiście informować o tym, co, co się dzieje w tym projekcie. Kolejna rzecz to e, warsztaty edukacyjne Polska w XX wieku. Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadgimnazjalnej lub nauczycielem przedmiotu humanistycznego, Fundacja Geremka zaprasza na rozpoczynające się od wiosny zajęcia, dyskusje i spotkania na temat współczesnej Polski. I uczestnicy programu wezmą również udział w pierwszym projekcie dotyczącym Wikipedii w szkole. Ten no temat powraca już któryś raz, żeby do szkoły Wikipedia weszła. Studenci robią prace zaliczeniowe. To nawet nie o to chodzi, bo tutaj z tego co rozumiem, to jest takie takie zdanie. Ciekawym elementem programu będzie zbadanie obecności Wikipedii w środowisku szkolnym. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak działa Wikipedia, edytowanie i tworzenie haseł edukacyjnych, a następnie razem z katedrą akademicką zaplanują i przeprowadzą mini badanie w swoim środowisku na ten temat. Efektem ma być wspólna publikacja uczniów, nauczycieli i akademików. Um, czyli rozumiem, że te, ten program um, to jest badanie. Przewiduje właśnie badanie już wykorzystania w mm -hmm. szkole, mm -hmm. y, czyli czegoś, co jest nagminne. No to ciekawe, jakie, jakie, jakie efekty przyniesie to badanie. Bo to Ja myślę, że Ameryki nie odkryje, ale po raz pierwszy będzie coś napisane na papierze. I może coś uzmysłowić niektórym ludziom. Bo o tym już mówił właśnie Jan Wrubel na, na dziesięcioleciu polskiej Wikipedii. No on tam to w ogóle ukrysł od w ogóle genialnej strony, na którą chyba większość nauczycieli nie wpadnie. Dokładnie. Eee, to jest naprawdę świetny pomysł. To jego ujęcie. To, to od tej strony. Zresztą ja nie mówię, że większość nauczycieli, bo mam coś przeciwko nauczycielom i ja bym sam na to nie wpadł. Po prostu ten gościół miał super pomysł. Eee, nieoczywisty absolutnie. Więc... Eee, no cóż, no, póki co to chyba w ramach tego badania wyjdzie im, że z Wikipedii korzystamy. No i ciekawe, jakie będą wnioski. Czy wniosek będzie brzmiał, nie powinniśmy em, korzystać z Wikipedii, czy powinniśmy w, korzystać, ale jakoś. Ja pamiętam, jak byłem w uczym gimnazjum, nie korzystałem z Wikipedii, bo nie miałem jeszcze internetu w domu. Pisałem na podstawie encyklopedii pisanych, takich drukowanych. Mhm. I byłem jedną z nielicznych osób, naprawdę garstki w klasie, które miały indywidualnie zrobione prace domowe. Bo kiedy trzeba było przy, przygotować informacje e, na jakiś temat, to wtedy na 30 uczniów, 20 kilka osób zawsze miało to samo. Albo z jednego źródła, którym była Wikipedia, a kilka osób miało właśnie z jakiegoś własne innego, pracy. Mhm. własne prace. No. Tak, chyba to do dzisiaj się zachowało. No chyba tak, więc właśnie, więc właśnie ciekawe, jakie będą wnioski. Czy nie korzystajmy z Wikipedii, ponieważ to wyklucza indywidualność mhm. tej pracy domowej, indywidualizm? Czy korzystajmy, korzystajmy jest... ale nie bójmy się tego rozwijać, ale sprawdzajmy, ale sięgajmy do bibliografii, która jest podana w Wikipedii. Bo w, no, w bardzo wielu kierunkach to wszystko może pójść. Co ciekawe, to badanie i ten program Fundacji Geremka to jest y, pomysł Fundacji Geremka i chyba y, wykonanie też będzie 100% współpracowo y, tej fundacji. To znaczy, Fundacja Mojze... nie, y, y, nie prosiła o wsparcie naszego stowarzyszenia, y, no więc przyglądamy się, zastanawiam się czy przypadkiem nie powinniśmy do nich się jakoś odezwać. Moim zdaniem warto, bo to jest niepokojące jak, jak fundacja, bo tutaj jest, że poznają jak działa Wikipedia, więc jeżeli tam nie ma nikogo, kto, kto jakby jest zaangażowany bardziej w Wikipedię, to, to mogą poznać wypaczoną wersję, no. tak? I potem. Tak, będą... tak, ale z drugiej strony my też yy, staramy się budować taką Wikipedię, do której może wiele osób dołączyć. I staramy się tak ją budować, żeby ktoś z zewnątrz niezależnie mógł ją poznać taką, jaka ona jest. Jasne, to by było idealnie, gdyby to było tak możliwe, ale wydaje mi się, że jeszcze i takiej w dostatecznym stopniu nie zbudowaliśmy. No, oczywiście na pewno byłoby dobrze, gdyby ktoś z doświadczonych tam y, pojechał i... Pokazał to już tak. No to warunek jest chyba. Mając... Widocznie kogoś mają, kto się zna na Wikipedii. Nie byłbym ja tego pewny. No Ja też nie byłbym, ale skoro taki program się proponuje i robi, no to, to pewnie jest to jakoś przemyślane. No, to znaczy, aby sobie tak. Było już kilka takich projek projektów, robiły to szkoły, robiły to uniwersytety, które, które nie były w konsultacji z nikim z Wikipedii robione i, i potem wychodziły z tego różne dziwne rzeczy. Także no, tak, zobaczymy, że... czy będzie chęć ze strony środowiska wikipedystów, żeby tam się odezwać na przykład, bo to też nie jest takie łatwe wcale. No tutaj akurat bym tego tak nie nie przestawiał. Jeżeli się odezwie do właściwej osoby, czyli na przykład do stowarzyszenia, do no kogokolwiek tam z zarządu, to potem już to wszystko dobrze pójdzie. Wiadomo, że są osoby, które są urażone, jeżeli ktoś z zewnątrz nie pójdzie najpierw do stowarzyszenia, ale ja myślę, że to jest niewłaściwe podejście. To znaczy nie chodzi nawet, myślę, o urażenie, tylko o taką y, praktykę, także potem wychodzą na przykład setki artykułów bez źródeł, jak było w przypadkach A szkół, to tak. także to jest nie tyle obrażenie, co takie zaniepokojenie. No w każdym razie, dzisiaj mamy okazję dowiedzieć się czegoś więcej, być może, bo będzie Polimerek, będzie prezes stowarzyszenia Wikimedia Polska na naszych urodzinach, tutaj na obchodach. Trzeba go zapytać po prostu. Czy już się ktoś do niego odezwał? Bo Z tego co pamiętam, to jakiś czas temu jeszcze nie. I być może dalej nie. No. Tak mi się wydaje. Ja widzę, że w tym momencie... w tym momencie? Ja jeszcze przed chwilą był na Facebooku. Zaraz no to, już mi zniknął. To już nie zdążysz chyba dzisiaj zapytać, bo mamy 49. minutę audycji, więc już powoli będziemy kończyć. Mamy jeszcze właśnie temat kontrowersyjnej piosenki której słuchaliśmy na samym początku, czyli Happy Birthday. Podobno piosenka jest zastrzeżona, to znaczy muzyka jest zastrzeżona, ale jakoś dziwnym trafem funkcjonuje na Commons i nikt jej stamtąd nie wyrzuca. I też są kontrowersje poważne na temat tego utworu, skąd on się wziął, czy ktoś sobie przypadkiem nie przywłaszczył muzyki, która była znana już powiedzmy ponad 100 lat. I, i wtedy już funkcjonowała i, i powinna być w domenie publicznej, bo takich przewłaszczeń podejrzewam jest sporo w naszej rzeczywistości i, i nawet czasem trudno z tym walczyć. Bo jak jest jakiś utwór z XIX wieku i ktoś go w nowej aranżacji nagra, to może sobie przypisać od razu też autorstwo, a jak, ktoś, a jak nie jest to powszechnie znany utwór, no to, no to trudno to potem udowodnić, że tak że tak nie było. Zresztą podobnie jest z utworem, który był sygnałem programu III Polskiego Radia. Ja po wielu, wielu latach usłyszałem wykonanie na, na takim instrumencie gitarowym utworu, który zawierał dokładnie sygnał programu III Polskiego Radia. I wtedy dowiedziałem się, że to jest utwór nieznanego autora z XVII wieku jakaś gdańska melodia, a wykonywane właśnie i, i ten fragmencik tego utworu był wzięty jako sygnał. Zresztą wiele było takich sygnałów audycji w Polskim Radiu, które były z utworów muzycznych nawet wycięte. W tej chwili tego już nie wolno robić, bo troszeczkę inaczej u nas prawo funkcjonuje. To znaczy, tego chyba nigdy nie wolno było robić zasadniczo? No tak, ale tutaj za tą kurtyną to się działy różne rzeczy swego czasu można było produkować płyty przegrywane z winyli, bo w Polsce prawo autorskie obowiązywało przez 25 lat, jeszcze tak niedawno temu. W sensie po śmierci, tak? Mówimy o tym, co jest teraz... Po wydaniu, czy... po wydaniu. Właśnie takie było prawo Aha. autorskie, że jak minęło 25 lat od wydania płyty, to już można było ją kopiować, rozpowszechniać, znaczy tą płytę i sprzedawać, i przegrywać, i robić z tym. Powstało dużo płyt w ten sposób, już CD przegranych winyli na, na CD i, i, i były sprzedawane zupełnie zgodnie z prawem wtedy jeszcze. To lata 90. Jeszcze przed, przed tym, tą transformacją. Także to wszystko zmienia się jak najbardziej. E, ale taka piosenka jak Happy Birthday, no to, to chyba y, no też powinno być wiadomo, czy, czy jest, czy nie jest. A 100 lat jest? Na przykład w domenie publicznej? Trudno też powiedzieć, nie? Może ktoś się zgłosi, że to jest jego utwór i on napisał tam w 1920 roku na przykład, albo a, a żył do, do 60. któregoś. No dzisiaj będziemy śpiewać, w każdym razie 100 lat e, i umieścimy Top Commons, zobaczymy jak nam, jak nam wyjdzie, no, ale może mamy kilka podejść. Możemy to zrobić e, kilka razy i wybrać najlepszą wersję. No to cóż, już tutaj ze stolika zbierane są sztuczce, to my też będziemy się zwijać. To wszystko na dzisiaj. Mamy jeszcze parę minut, może 53 minuta, jest audycji. To może chociaż jeden temat ugryziemy. Czyli. O, za... nie wiem, czy, czy jest sens chociaż jeden temat z wolnej no kultury. Właśnie. Może ja powiem jeden temat w takim razie jeszcze z Wikipedii. Kto jest zalogowanym. Użytkownikiem ten może wiedzieć, a może nie wiedzieć, dlatego, że sobie schował e, takie powiadomienia. Ehm, u góry każdej strony Wikipedii pojawia się od kilku dni taka informacja. Chętni do kandydowania w wyborach na stewardów. Proszeni są o zgłoszenie swojej kandydatury do 28 stycznia 2014. I link, wysuń swoją kandydaturę. Ehm, czy się wiesz, kto to jest steward? To jest ktoś, kto ma wyższe uprawnienia niż administrator. Tak. Wyższe to znaczy y, konkretnie e, tak i nie. Dlatego, że to są właśnie wyższe i niewyższe. One są, znaczy, one są pełne. Mhm. E, one są szersze, czyli on może wszystko wszędzie, ale tylko technicznie może wszystko wszędzie. Natomiast wchodzić może wtedy, kiedy nie ma odpowiedniej osoby na danej wiki. Na przykład mhm. gdybyśmy nie mieli biurokratów w Wikipedii, którzy nadają uprawnienia administratorskie, a mielibyśmy puła i zadecydowalibyśmy, że ktoś powinien być administratorem, to wtedy zamiast nasz biurokrata, to wtedy byśmy właśnie mm -hmm. prosili stewardów. stewardów. Mm -hmm. Tak samo jakbyśmy nie mieli check usera, rewizora i tak y jeszcze rok temu w wiki Podróżach zrobiliśmy zresztą do tej pory chyba w Wiki Podróżach nie ma biurokraty. Mhm. Czyli jest Steward. Yy, znaczy są Stewardzi ogólnoświatowi i po prostu yy, A, wybraliśmy kilku administratorów. Mhm. Nie, nie, nie pilnują, tylko trzeba do nich yy, napisać prośbę. I napisaliśmy prośbę, że wybraliśmy kilku administratorów. Mhm. No i y, te osoby otrzymały te uprawnienia. Na Wiki podróżach. Na Wiki podróżach. Mhm. No bo to tak młody samo, projekt, to trudno, żeby tak, tak, nagle było tak, tak, Dużo chętnych. Y, no mamy 150 w Wikipedii y, administratorów. Tak, akurat w Wikipedii to te wszystkie uprawnienia istnieją, bo jest i administrator, i biurokrata, i check user, i rewizor. Także cała ta biurokracja, jak to niektórzy nazywają, istnieje. Ale są też takie wiki mniejsze, które mają mniejszą społeczność, albo nikogo nie ma albo teoretycznie jest, ale jest nieaktywny. Wtedy właśnie pisze się prośbę do Stewarda. Zresztą Steward też zajmuje się takimi wandalizmami, które są na wielu wiki. Na przykład jak mieliśmy przygody z tym y, użytkownikiem, który edytował sobie z playa. Wtedy, jak mówiliśmy mhm, w, w lecie, kiedy tam blokowaliśmy całe zakresy IP, te tysiące szły, blokowaliśmy, jeszcze raz powiem, możliwość edytowania, nie czytania mhm, wikipedii no to właśnie ten użytkownik pisał na różnych wiki, yy, wandalizował na różnych wiki i wtedy właśnie szły blokady stewardskie. No w każdym razie, jeśli ktoś ma ochotę yy, na taką funkcję, to yy, do kiedy to jest...? Do, do 28 trwają zapisy, te takie yy, kandydat, yy, No yy, Proponowanie pro, ty, nie, tych kandydatur dopiero potem, tak, 28 stycznia potem będą y, wybory, mhm. które zdaje się będą trwały. Jakoś tak chyba będzie mm, przerwa między zakończeniem y, etapu zgłaszania kandydatur a, y, a rozpoczęciem wyboru, chociaż tego nie jestem pewien, ale no to, to jest. Y, jeszcze mamy sporo czasu. Mhm. A ja przypomniałem sobie jeszcze jednej stałej pozycji naszego programu, która mhm. niedawno została wprowadzona, czyli Wikitrends. Ee, Wikitrendy, można powiedzieć, e, zajrzałem na stronę z najbardziej odwiedzanymi w zeszłym tygodniu e, w polskojęzycznej Wikipedii hasłami. Na dziesiątym miejscu Wiki, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska na dziewiątym miejscu, Dzień Babci na ósmym miejscu, Jerzy Owsiak na siódmym miejscu. Jerba Mate. Ciekawe, czemu się pojawiła na szóstym. E, Mariusz Trynkiewicz. To już e, mówiliśmy o tym, że to jest ten seryjny morderca, który ma wyjść e, po 25 latach więzienia. Choroba Leśniowskiego Krona. Nie wiem co to jest. Skąd się to wzięło? Prawdopodobnie to jest chyba ten chłopiec, który jest ze Szczecina. On jest chory pewnie na tą chorobę. Nie wiem, czy znacie historię. Słyszałem? Nie wiem. E, I pewnie stąd to zainteresowanie. A zaraz zobaczymy. E, on tam ma chyba jakiś nowotwór, a to jest. Zapanna, e, choroba, inna choroba. To jest coś, może coś innego. E, trudno trafić, tak? Ja szczególnie, jak się nie ogląda wcale wszystkich wydań dzienników gender czy gender na trzecim miejscu ciągle się trzyma wysoko. Mistrzostwa Europy w piłce ręcz, ręcznej mężczyzn. No ja myślałem, że są skoki teraz narciarskie, a tutaj widzę, że... No, piłka ręczna też. Piłka ręczna też na drugim miejscu. I Diane Fossey. Hmm. Amerykańska zoolog. zoolog. tak. Specjalistka w dziedzinie etologii, badaczka goryli górskich. <śmiech> Ciekawe, skąd się wzięła tak wysoko w polskiej Wikipedii. Um, wiesz co, zaraz zobaczę na statystykę oglądalności w poszczególnych dniach. No dobrze, ale to Jeżeli już nie to dzisiaj skokowe, chyba. Tak, niestety. to jest skokowe. Skokowe, czyli Aha, był jakiś czyli film. Natychmiast się coś pojawiło. E, to już wszystko, bo już mamy 59 minuty, a nie możemy przekroczyć godziny. To do usłyszenia w takim razie zapraszamy do wsłuchania tego, co będzie się działo na warszawskich otwartych Wiki spotkaniach w podcastach na stronie wikiradio.podcasty.info. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia.